No i pozwólcie, że, że się przygotuję troszeczkę, chwileczkę mi to zajmie, ponieważ gdybym tutaj nie poprzesuwał pewnych rzeczy, nie zrobił, to zaprzeczyłoby też temu, co chcę dzisiaj powiedzieć. A bardzo ciekawy temat chciałbym dzisiaj podjąć, więc pozwólcie, że momencik tylko mi to zajmie. Okej, okay, kochani, myślałem tak od, od samego początku, jak tak kaznodziejsko, ale też tak, tak w ogóle przywitać się z Kościołem dzisiaj. I przyszedł mi do głowy pewien werset, tak przypomniał mi się, tak na początku, oprócz tego głównego przesłania, które mam dla Was przygotowane, to jest werset, jedno, jedno zdanie z księgi Samuela, a brzmi ono tak. Dawidowi udawało się wszystko, co przedsięwziął, dlatego, że Pan był z nim. Gdyby wcześniej psychologowie, gdyby wcześniej psychiatrzy zbadali Dawida pod kątem jego, wiecie. Zdolności, pod kątem jego IQ, pod kątem jego zdolności strategicznych i tak dalej, i tak dalej. Okazałoby się, że jest to człowiek o wielkim potencjale. Dlatego odnosi sukcesy. Wiecie, ale Dawid nie dlatego osiągał sukcesy, że był człowiekiem o wielkich zdolnościach, że był wielkim strategiem. Ale osiągał sukcesy dlatego, że Pan był z nim. I kochani, bez względu na to, kim jesteś. Bez względu na to, co o tobie mówią, bądź co sam o sobie myślisz. Bez względu na to, jak się czujesz. Jeśli Pan będzie z tobą, ziszczą się wszystkie zamysły twojego serca. A teraz pozwólcie, że przejdę do tego głównego przesłania. Kochani, do tego dzisiejszego przesłania. I to nie będzie jakieś skomplikowane przesłanie. Ludzie, którzy są zaciekawieni jakąś większą teologią, mogą czuć się rozczarowani, ale wiecie, kiedy jesteśmy na pustyni, to nie potrzebujemy jakichś wykwintnych dań. Oczywiście czasami chcemy zjeść coś lepszego, ale kiedy jesteśmy na pustyni, to szklanka wody czasami ratuje życie. I chciałbym, żeby to dzisiejsze przesłanie było taką szklanką wody, jeśli jesteś na jakiejś życiowej bądź duchowej pustyni. Kochani, muszę wam się przyznać. Jakiś czas temu, całkiem niedawno, byłem właśnie w takim miejscu, takiej duchowej pustyni. Wiecie, i zrozumiałem wtedy jedną rzecz. Gorszą rzeczą od przechodzenia przez pustynię, gorszą rzeczą jest rozstawić sobie namiot na takiej pustyni. Jest zatrzymać się. Wiecie, jest zatrzymać się i stwierdzenie, że jeżeli nic mnie lepszego nie czeka, to ja się nigdzie stąd nie ruszam. I to jest jedyna gorsza rzecz, która może cię spotkać, kiedy przechodzisz przez życiową bądź duchową pustynię. Dlatego, kochani, moje przesłanie dzisiaj brzmi Rusz z miejsca. Gdziekolwiek jesteś, jakkolwiek się zatrzymałeś, jesteś może gdzieś w połowie swojej życiowej bądź duchowej pustyni. Słowo Boże myślę, że zachęci Cię do tego, abyś ruszył z miejsca. Abyś nie zatrzymywał się tam, gdzie jesteś. Abyś ruszył z miejsca. Wiecie, żebyś nie żył na takim ciągłym kacu. Bo życie na pustyni to jest życie na takim ciągłym kacu. Ciągle czegoś potrzebuje. Żeby zaspokoić swoje duchowe bądź życiowe potrzeby, ciągle mi czegoś brak. I to jest takie życie na ciągłym kacu. Dlatego nie zatrzymuj się, po prostu rusz z miejsca. Chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek, żeby zrobić cokolwiek, żeby nie pozostać w tym samym miejscu. Kochani, przypomina mi się pewna historia z życia Dariusza Michelczewskiego, takiego, takiego polskiego znanego boksera. Wiecie, całkiem niedawno było, było głośno o śmierci jego trenera Fritza Zdunka. To był trener, który wypromował 40 mistrzów świata, w tym Michalczewskiego i braci Wybitnie dobry trener. I kochani, Michalczewski opowiada, że dziewiąta runda pewnego pojedynku, wiecie, obite oczy, ledwo stoi na nogach, podchodzi do swojego narożnika i mówi, trenerze, ja już nie dam rady. Ja już nie dam rady dalej walczyć. Lezwo co stoi na nogach, już nic nie widzę. A Zdunek tak na niego patrzy i mówi tak. To go znokautuj. Rozumiecie to? I powiedział, Darek, dasz radę. Nie wiem, dwie czy trzy rundy. Dasz radę, wytrzymasz. Jakoś tam uciekaj po linach. Powiedział, znokautuj go. Róż z miejsca, postaw jeszcze jeden krok. Ale nie pozostań w tym samym miejscu. Wiecie, Michalczewski wygrał tą walkę. Wygrał tą walkę, ponieważ jego trener był z nim i miał odpowiednie dla niego słowo. Kochani, Pan jest z nami i ma dzisiaj dla nas odpowiednie słowo. Rusz z miejsca. Pewne chińskie przysłowie mówi tak. Kto chce wszystko do końca przemyśleć, zanim postawi krok do przodu, całe życie spędzi na jednej nodze. I tak możemy, wiecie, stać na jednej nodze. Możemy się zastanawiać, czy ruszyć z miejsca, czy może nie. A może lepiej w ogóle się wycofać? Ale zrób ten jeden krok, odważny krok, rusz z miejsca. Noe opuścił piaski pustyni, by wsiąść do arki, którą przez dziesięciolecia budował i która uniosła go na wodach potopu. Uratowała jego życie. Wiecie, w tej całej historii zwierzęta wykazały się większym posłuszeństwem, wykazały się większą intuicją. Księdze Izajasza możemy przeczytać takie słowa. Wóz zna swojego właściciela, a osioł żub swego pana. Ale ludzie nie mają poznania. W tej całej historii to zwierzęta wykazały się większym posłuszeństwem, wykazały się większą, większą determinacją i intuicją, ponieważ posłusznie weszły do Arki i zostały uratowane. Mojżesz opuścił Egipt, by do niego wrócić i uwolnić Izraela. Piotr opuścił swoją łódź, przestał łowić Ryby zaczął łowić ludzi, bo w tym widział większą wartość. Paweł opuścił, a może nawet porzucił swoją religijność po to, aby stać się wybitnym apostołem, ewangelistą, który niósł woń Ewangelii po całym świecie. I w końcu Jezus, i w końcu Jezus opuścił niebo, by zbawić mnie i by zbawić Ciebie. Oni wszyscy zrobili krok do przodu, oni wszyscy ruszyli z miejsca, oni wszyscy opuścili to, w czym mogliby się czuć dobrze, w czym mogliby się czuć bezpiecznie. Pytanie: Czy chcemy pozostać w tym samym miejscu? Róż z miejsca. To przesłanie dla każdego, kto nie chce stać i być w tym samym miejscu. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej takie słowa, w dwunastym rozdziale: I rzekł Pan do Abrama: Wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki, i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię Twoje. Tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przyklinających cię przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Oto wezwanie Pana Boga do Abrama. Wyjdź! Wyjdź! Co on zrobił? Co zrobił Abram? I dalej możemy czytać, że. Abram nie dyskutował z Panem Bogiem. Panie Boże, teraz to emerytura, nie mam dzieci, nie mam wnuków, zero obowiązków, po co się mam gdzieś tam włóczyć, po co mam gdzieś tam, wiecie, biegać, po co? Ale w następnych słowach czytamy. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. I poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Wziął też Abram żonę swoją Saraj i Lota, bratanka swego, i cały ich dobytek, którego się dorobili i służbę, którą nabyli w Haranie, wyruszyli, aby udać się do ziemi kananejskiej i przybyli do Kanaanu. I to było coś, co zrobił Abraham. Pytanie, co teraz w twoim życiu? Pytanie, co w moim życiu? Czy to nie czas w naszym życiu, aby ruszyć z miejsca i postawić pierwszy krok? Chcę wam powiedzieć, że to jest decyzja, a nie dar. Jeśli będziesz czekał na taki dar... Czekał, modlił się. To nie przyjdzie. To jest Twoja i moja decyzja, czy ruszę z miejsca i pójdę dalej do przodu. Ruszyć z miejsca to znaczy pokonać strach i zaufać Bogu. Ruszyć z miejsca to odwiązać liny, opuścić bezpieczną przystań i wypłynąć na głębokie wody razem z Chrystusem. Ruszyć z miejsca to zrozumieć, że Bóg ma większy plan dla mnie. Że większy plan ma dla Ciebie. Ruszyć z miejsca to zgodzić się z, Bo z Bożą wolą i być gotowym na zmiany. Czasami bywa tak, kochani, że w życiu zawodowym jesteśmy, jesteśmy bardzo kreatywni. Potrafimy być dostępni przez 24 godziny na dobę, potrafimy być dostępni o każdej porze dnia i nocy. Ale bywa też tak, że kiedy bliscy nas potrzebują, kiedy wspólnota nas potrzebuje, kiedy Kościół nas potrzebuje, to chowamy się tak, jakby to w ogóle nie miało dla nas żadnego znaczenia. Pod hasłem chrześcijaństwo kryje się coś więcej niż tylko być. Chrześcijaństwo to nie tylko być. Chrześcijaństwo to ruszyć. Chrześcijaństwo to nie stać, ale iść. Jezus mówi do swoich uczniów w Ewangelii Marka, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus mówi, idźcie. Jezus mówi, szukajcie zgubionych, głoszcie Ewangelię i czyńcie uczniami tych ludzi. Nie czekajcie, aż świat przyjdzie do was, ale to wy idźcie na cały świat. Nie siedzcie w jednym miejscu, ale idźcie do wielu miejsc. Ruszcie z miejsca, a zobaczcie Boże poruszenie, zobaczcie Bożą moc. zobaczcie, co tak naprawdę Bóg ma dla mnie i dla ciebie, co ma dla nas, co ma dla naszego Kościoła. Ruszyć z miejsca to jest przesłanie nie tylko dla jednostki. Ruszyć z miejsca to jest przesłanie dla całej grupy. Ruszyć z miejsca to jest przesłanie dla całego kościoła. Jeśli się zasiedzimy, będziemy przypominać pewnego, pewnego służącego, który został zatrudniony na jednym z dworów gdzieś w Europie. Jest taka historia o człowieku, który został zatrudniony do opieki nad psem w jednym, w jednym z dworów w Europie. I wiecie, pewnego dnia jest zawołany do swoich pracodawców. I tam księża pyta go tak. James, od jak dawna u nas pracujesz? Od 20 lat wasza wysokość. James, o ile pamiętam, zostałeś zatrudniony do opieki nad psem. No zgadza się wasza wysokość. James, ale ten pies zdechł 17 lat temu. 17 lat pozostawania w jednym miejscu. 17 lat życia tak naprawdę bez wizji. Bez tego, co dawałoby mu pewną satysfakcję. Co dawałoby mu radość. I również radość i satysfakcję innym ludziom. Nie czekajmy bezowoltnie. Marnując czas, tak naprawdę to my jesteśmy kowalami swojego losu, jak mówi pewne przysłowie. Ale coś w tym jest. Decyzja jest w moim i w Twoim ręku odnośnie mojego i Twojego życia. W Biblii czytamy, że to tak naprawdę nie ludzie szukali Jezusa, ale to Jezus szukał ludzi. Poszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Kochani, jeśli jest na tej ziemi coś... To jest warte wszelkiego trudu, wszelkiego znoju, wszelkiego poświęcenia, wszelkich wyrzeczeń, to jest to, czy ludzi do Chrystusa. Dlaczego? Wszystko, co tutaj wytworzymy. Wszystko, co tutaj wyprodukujemy. Wszystko, w co wsadzimy swój czas, w co wsadzimy swoją, wiecie, produktywność. Wszystko to obróci się w pył. Obróci się w popiół. Ale jest jedna rzecz, która przetrwa na wieki wieku. Jeśli przyprowadzisz kogoś do Chrystusa, owocem tego będziesz cieszył się całą wieczność. Ja wiem, że to takie normalne, proste i być może nic wzniosłego w tym nie ma. Ale kiedy z drugiej strony się temu przyjrzymy, to chcę wam powiedzieć, że tak naprawdę pozbywamy się radości. Pozbywamy się stuprocentowej satysfakcji z tego, że innym ludziom możemy powiedzieć o Jezusie i przyprowadzić do Jezusa. Wiecie, bo z ewangelizacją to jest troszkę tak, jak złowieniem ryb. Możesz rybę łowić, a możesz rybę złowić. I możesz kogoś ewangelizować, a możesz kogoś zewangelizować. Jeśli mamy w tym miłość, jeśli mamy w tym serce do tego, to, kochani, Bóg nas użyje. Często narzekamy, że jesteśmy tacy duchowo słabi, że jesteśmy pozbawieni może jakiejś zdolności do tego, że jesteśmy pozbyci jakiegoś daru, Czujemy się puści, ale chcę wam powiedzieć, w tym, co robimy dla innych w imię Jezusa Chrystusa, w tym jest radość, w tym jest siła, w tym naprawdę odzyskujemy taką życiową i duchową energię. Wiecie, czasami wracam do domu po jakiejś grupie, po jakimś spotkaniu, całkowicie wyczerpany. Jedyne, na co mam ochotę, to wiecie, prysznic i spać. Często bywa tak, że przychodzę do domu, się... Siadam na sofie, moja żona na mnie patrzy jedyną rzeczą, o której marzę, to jest po prostu nie ruszać się tamtą. Ale kiedy dostanę sms kiedy ktoś zadzwoni i powie, że chce zmienić swoje życie, że potrzebuje pomocy, że zapragną Chrystusa albo że Chrystus coś zmienił w jego życiu, uwierzcie, w tym samym momencie jestem ubrany i gotowy do tego, aby wyjść i spotkać się z takim człowiekiem. Bo w tym jest siła i w tym jest moc. Ruszyć z miejsca, to być posłusznym Bogu. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Bóg mówi, opuść to, co znasz. Opuść to, w czym czujesz się bezpiecznie, wygodnie i zacznij polegać na mnie. Kiedy jesteśmy obudowani, kiedy jesteśmy obudowani tym, co dobrze znamy, tym, w czym czujemy się bezpiecznie, to tak naprawdę nasza wiara nie może się rozwijać albo rozwija się kiepsko. Ale kiedy opuszczamy to, co bezpieczne, kiedy opuszczamy to, co dobrze znane, to, co przewidywalne i stawiamy kroki gdzieś w jakimś nieznanym terenie, to tak naprawdę wtedy okazuje się, czy mamy możliwość poznawać też Boże prowadzenie, poznawać Boże drogi, poznawać to, w jaki sposób Bóg chce nas przeprowadzić. Zrozumiałem jedną rzecz, że wielkim niebezpieczeństwem dla nas ludzi wierzących jest nie tylko grzech, jest nie tylko porządliwość, jest nie tylko, wiecie, świat, czy sam diabeł z piekła rodem. Wielkim niebezpieczeństwem, oczywiście to są duże zagrożenia, ale równie wielkim niebezpieczeństwem jest umiłowanie takiego wygodnego, nic nie kosztującego życia. Po co się ruszać? Po co cokolwiek? Po co cokolwiek robić w kościele? Po co, po co się starać? Po co wyżyczenia? Skoro dobrze mi jest tak, jak jest. Jeśli możemy coś zapamiętać, kochani, z tego dzisiejszego przesłania, to chciałbym, abyście zapamiętali między innymi to, co teraz powiem. Umiłowanie wygodnego życia to nie jest niebezpieczeństwo, które pozbawi nas zbawienia. Tak wierzę. Ale to jest niebezpieczeństwo, które pozbawi innych zbawienia. Bo nie robimy tego, do czego zostaliśmy przez Jezusa powołani. Żeby się nie okazało, że zastygam gdzieś tak troszeczkę w takiej formie rutyny, nadając swojemu życiu tylko jeden niezmienny kształt. Wielką inspiracją była dla mnie tej Ania Kłakowska, która powiedziała, że zanim Bóg powołał ją do służby wśród ludzi uzależnionych, ludzi potrzebujących, to robiła dziesiątki innych rzeczy. Bóg nie będzie błogosławił twoich intencji, ale pobłogosławi twoje działanie. Zrób krok w jakimkolwiek miejscu dzisiaj jesteś. Postaw ten odważny krok. Jeśli jesteś człowiekiem świadomie wierzącym, jeśli jesteś człowiekiem kochającym Chrystusa, nie pozostań w tym miejscu, w którym jesteś. Zrób krok do przodu. Jeśli nie znasz Jezusa. Jeśli nie znasz Jezusa i takim obcym wydaje ci się to, to co ja teraz mówię, to również chcę ci powiedzieć, nie pozostań w tym miejscu swojego życia, w którym jesteś. Tym bardziej postaw krok do przodu. Tym bardziej postaw krok do Chrystusa, aby poznać Jego plany, aby poznać Jego miłość, aby poznać to, co On o Tobie myśli i to, co dla Ciebie przygotował. Tak jak Abraham był posłuszny Bogu i Bożemu poleceniu, aby iść tam, gdzie Bóg chciał, tak proszę, Ty bądź dzisiaj posłuszny. Jeśli to wezwanie, to słowo w jakikolwiek sposób do Ciebie przemawia, abyś ruszył z miejsca, postaw krok do przodu. Ruszyć z miejsca to też Widzieć, jak inni się ruszają. Być może nie stałbym dzisiaj tutaj w tym miejscu, gdyby kiedyś brat Janusz nie powiedział rusz się z miejsca, przygotuj słowo na grupę. Rusz się z miejsca, usłysz przy, przy wieczerzy. Zacznij usługiwać Kościołowi. Ruszyć z miejsca to widzieć, jak inni się też ruszają. Czytamy tak. Wziął Abram żonę swoją saraj i lota bratanka swego i cały ich dobytek, którego się dorobili i służbę, którą nabyli w Haranie. Kiedy Abraham się ruszył, ruszyli razem z nim inni. Kiedy zaczynamy i z Bogiem, to wtedy inni chcą iść razem z nami. Sokrates kiedyś powiedział tak. Żeby poruszyć świat, trzeba najpierw poruszyć się samemu. Dlatego powiedziałem, że to słowo jest skierowane dzisiaj także do mnie. Ponieważ jeżeli jestem na jakiejś życiowej lub duchowej pustyni, to ja nie chcę na tej pustyni pozostać. Nie chcę. Chcę iść dalej, pomimo, że jest może trudno, pomimo, że może jest sucho, pomimo może że skwar, pomimo, że są jakieś przeszkody, trudności, pomimo tego, że nie widzę horyzontu, nie widzę jakiegoś pełnego źródeł, pełnej źródeł oazy. Tym bardziej nie chcę zatrzymać się w tym miejscu, ale chcę ruszyć do przodu, chcę iść dalej. To, co mogę zrobić, to ruszyć się samemu i pokazać innym, że się da. Pokazać innym, żeby szli ze mną. Pamiętam pewien mecz Barcelony z PSG. Mam nadzieję, że są tu jacyś kibice piłki nożnej, bo ja jestem. Był taki mecz Barcelony z PSG w ćwierćfinale Ligi Mistrzów o wejściu do półfinału. W Barcelonie wystarczał remis w tym meczu, ale do przerwy przegrywała 1-0, a Messi, najlepszy zawodnik tej drużyny, myślę, że najlepszy zawodnik świata też, siedział na ławce rezerwowych z lekką kontuzją, i co chwilę kamera tam na niego pokazywała, jak tak nerwowo siedzi i obgryza paznokcie. Ale w przerwie trener postanowił zaryzykować. Postanowił zrobić jeszcze jeden krok do przodu. Wypuścił Messiego, pomimo tego, że lepiej byłoby go oszczędzać. Wiecie, i w niedługim czasie po jego akcji padł gol wyrównujący i dający Barcelonie awans do półfinału. Kiedy Messi ruszył z ławki, razem za nim ruszyli inni. Ruszyć z miejsca to wierzyć, że Bóg ma coś lepszego, niż ja jestem w stanie wyprodukować, i niż ja jestem w stanie wymyślić. I czytamy tak. Wyruszyli, aby się udać do ziemi kananejskiej. Nie wiedzieli gdzie. Nie wiedzieli po co, nie wiedzieli jak długo, nie wiedzieli co ich spotka, nie wiedzieli jaka będzie ta droga. Ale wiedzieli jedno, że godzin zaufania jest ten, który ich powołał. Bóg ma coś lepszego niż emerytura w urcha Bóg ma dla mnie i dla ciebie coś więcej niż suche pół piaski duchowej i życiowej pustyni. Bóg ma dla ciebie obfite źródła kaneanu, ale one do ciebie nie przyjdą. To ty musisz się udać do nich. Coś lepszego niż dotychczasowe wygodne przyzwyczajenia. Coś lepszego niż dobrze znany nam schemat dnia codziennego. Coś lepszego niż monotonia życia. Wierzę, że Bóg ma dla mnie i dla ciebie dobry plan. Ma dużo więcej, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Zaufajmy mój, dajmy się Panu Bogu prowadzić. Tak sobie pomyślałem, że Kościół przypomina też czasami teatr. Wcześniej odniosłem się do sportu, teraz odniosę się do kultury. Tak więc są aktorzy. Są aktorzy, którzy grają główne role. Są aktorzy, którzy grają te drugoplanowe role. I są statyści w każdej sztuce. Wszyscy są potrzebni. I to nie jest problem, jeśli chodzi o jedno przedstawienie. To nie jest problem, jeśli chodzi o kilka przedstawień. Ale problem zaczyna się wtedy, kiedy ci, którzy są statystami, wciąż pozostają tylko i wyłącznie tłem. Tylko i wyłącznie statystami. Myślę, że gdybym spotkał aktora i zadał mu pytanie, w jakich rolach miał zaszczyt, przyjemność grać i byłby tym aktorem, nie wiem, 15 10, dwadzieścia, może pięć lat. I gdybym zadał mu to pytanie, jakie role, jakie miał zaszczyt grać. I gdyby powiedział mi, że od wielu, wielu lat, że od samego początku jest tylko tłem, to mocno, ale to mocno bym się zdziwił. Że jest tylko statystą. Wiecie, statysta to jest ktoś taki, kto pojawi się na kilka chwil, pokaże coś swoim gestem, usiądzie gdzieś, zrobi tłum, zrobi tło. Ja myślę, że większość tak zaczynała. Ale niedobrą rzeczą jest, kiedy ktoś tak kończy. Dlatego wydaje mi się, że podobnie jest w kościele. Kiedy przychodzimy do kościoła, kiedy stajemy się częścią kościoła, zdarza się, że siadamy gdzieś tam na końcu, gdzieś, wiecie, na tylnych ławkach, w przedostatnich, czy w ogóle, czy gdzieś w tyłu. Nie chcemy się w nic angażować, nie chcemy przyjąć żadnej lepszej roli. Może nie chcemy zagrać czegoś, co powoduje jakąś tremę, Zaangażować się w coś, co wymagałoby jakiegokolwiek przygotowania. Dlatego posłuchaj tego dzisiejszego przesłania i rusz z miejsca. Aktor wyraża myśl autora. Aktor cytuje jego słowa, przekazuje jego treści. Wczuwa się w każde słowo. Aktor stara się jak najlepiej wyrazić to, co autor sztuki miał na myśli. I to słowo, które dzisiaj do was kieruje, nie ma za zadanie na nikogo pokazać palcem. Ale ma za zadanie, wiecie, poderwać podnieść, wezwać i powiedzieć, że Bóg ma dla ciebie coś dobrego, że Bóg ma dla ciebie lepszą rolę. Przyjmij ją. Jeśli jeszcze Boga nie, nie poznałeś, jeśli jeszcze nie wszedłeś do tego, tak powiem, teatru, nie rozumiesz sztuki, nie rozumiesz tego, co, co do ciebie jest kierowane, to chcę ci powiedzieć, zaangażuj się, rusz do przodu, zrób pierwszy krok, posmakuj tego, co, co się dzieje, a zobaczysz, ile radości, ile życia wniesie to w twoje życie. A jakim błogosławieństwem będzie dla innych. Kochani, ja nie byłem nigdy aktorem, ale od kilku lat jestem chrześcijaninem i powiem wam, że od samego początku nie satysfakcjonowało mnie, żeby, wiecie, grać tylko jedną rolę. Żeby, albo nie wiem, albo siedzieć na takiej ławce rezerwowej, albo być tylko tłem. I zachęcam ciebie i siebie do tego, abyś ruszył z miejsca. Jeśli nie ruszysz, to tak naprawdę, to tak naprawdę... Nie zobaczysz tego, co może masz w swojej wyobraźni, o czym marzysz. Z naszego punktu siedzenia, tu, możemy zobaczyć tylko kawałek obrazu, tylko pewien fragment. Możemy ten kawałek i fragment bardzo dobrze znać, ale kiedy się poruszymy, kiedy gdzieś pójdziemy, to zobaczymy innych ludzi, zobaczymy inne wydarzenia, zobaczymy inne okoliczności. A Archimedes z kolei powiedział tak. Dajcie mi punkt podparcia, a poruszę ziemię. Jeśli Archimedes w swojej wyobraźni był gotów poruszyć ziemię, jeśli znalazłby punkt podparcia, to o ile my, wierzący, którzy mamy taki punkt podparcia jak Boże Słowo, którzy mamy taki punkt podparcia jak Chrystus, który jest skałą, o ileż my możemy poruszyć ziemię. Na koniec chcę wam powiedzieć tak. Ruszyć z miejsca to znaczy zrobić cokolwiek. To proste. Co mogę zrobić, żeby ruszyć z miejsca? I tak po pierwsze modlitwa. Jeśli nigdy się nie modliłeś, to zacznij się modlić. Wiecie, my możemy różnie na modlitwę patrzeć. Możemy patrzeć na modlitwę jak na jakieś mistyczne doświadczenie, jak na religijny obowiązek, jak na listę życzeń do Pana Boga. Ale nie. Modlitwa jest, relacją, jest narzędziem relacji z Bogiem. Jeśli nigdy się więc nie modliłeś, rusz z miejsca i zacznij się modlić. Następna rzecz to świadectwo. Jeśli nigdy nie mówiłeś świadectwa, to rusz z miejsca i powiedz świadectwo. Twoje świadectwo może być błogosławieństwem, może być wskazówką dla innych. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów tak. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Wiecie, co, to jest, co jest z tą światłością? My nie mamy światłości sami w sobie. To świadectwo jest naszą światłością. Świadectwo jest naszym Światłem tego, co Chrystus robi i robił w moim życiu. A więc jeśli to światło chowam, jeśli przykrywam je każdej niedzieli i w każdej sytuacji nakładam jakiś taki klosz, żeby tylko to świadectwo nie świeciło, to chcę powiedzieć, róż z miejsca. Zrzuć klosz i mów świadectwo tego, co przeżywasz z Bogiem. Zobaczysz, ile to Tobie da radości, a zobaczysz, ile błogosławieństwa przyniesie innym. Wiecie, światło nie jest potrzebne tam, gdzie świeci. Gdzie już jest światło. Tam, gdzie jest już jasno, światło nie jest potrzebne. Weź swoje światło i idź tam, gdzie jest ciemność. Tam, gdzie tej światłości potrzebują. Kolejna rzecz to zaangażowanie. Zaangażuj się. Zaangażuj się w życie Kościoła. Zaangażuj się w Kościół uliczny. Zaangażuj się w inne formy, formy które są dostępne w Kościele. Zaangażuj się. Postaw krok do przodu. Kolejna ważna rzecz. Mówienie innym o Chrystusie. I niech to będzie dla ciebie i dla mnie wezwaniem. Gdybyśmy się pomodlili dzisiaj, a jest marzec, pierwszy, jesteśmy w pierwszym kwartale tego roku. Gdybyśmy się pomodlili o to, aby każdy z nas mógł przyprowadzić w tym roku jedną osobę do, do Chrystusa, do Kościoła, to wiecie, tej sali jest za mało miejsca. Może znaleźć tysiąc powodów do tego, aby nie mówić innym o Chrystusie. Bo praca, bo co ludzie powiedzą, dzieci mam małe, cokolwiek, bo... Może znaleźć tysiąc powodów, żeby nie mówić innym o Chrystusie. Ale Chrystus nie znalazł ani jednego powodu, żeby za ciebie nie umrzeć, żeby cię nie zbawić, żeby cię nie uzdrowić i nie uwolnić. Nie znalazł ani jednego powodu. Mów innym o Chrystusie. Zaangażuj się w ofiarność. Nie tylko, wiecie, jednorazową jakąś akcyjność, ale w pewnego rodzaju regularność. Temat ofiarności w kościele to jest w ogóle jakiś taki bardzo trudny temat. Ale powiem tak. róż z miejsca. Róż z miejsca. Jeśli oddawałeś 5%, oddaj 7. Jeśli 7, oddaj 10. Jeśli 15, oddaj 20. Ale nie pozostaj w tym samym miejscu. Wiecie, z dziesięciną o dziesięcinie różne środowiska, różne środowiska w różny sposób mówią i w różny sposób do, do tego podchodzą. I pomyślałem sobie kiedyś tak. Pomyślałem kiedyś tak. Doktryna powie ci, że nie. Że to nawet nie jest coś, w czym powinieneś mieć swój udział. Ale moja dziecięca wiara. Moje dziecięce zaufanie powie, oddaj Bogu. Oddaj Bogu. Zaufaj Bogu. A więc, moi drodzy, przesłanie dzisiaj do kościoła, do kościoła w Kamiennej Górze, brzmi, róż z miejsca. W jakimkolwiek miejscu życiowym lub duchowym jesteś, proszę nie pozostać w tym samym miejscu. Proszę grupę uwielbienia. Chciałbym, abyśmy ten czas zakończyli czasem modlitwy. Ja wierzę w to, że ten czas tej modlitwy teraz będzie czasem czasem ważniejszym niż przygotowania do tej modlitwy. Będzie to czas ważniejszy od tego, ten cza czas przygotowania był tylko przygotowanie do tej modlitwy. Halleluja, Panie! Jeśli dzisiejszego dnia Pan Bóg mówił do Ciebie, jeśli Pan Bóg wzywał Cię, jeśli Pan Bóg powoływał Cię, rusz z miejsca, wyjdź z tej ławki, przyjść do przodu. Będziemy się chcieli o Ciebie modlić. Będziemy chcieli Cię błogosławić. Będziemy chcieli wysłuchać Twoich marzeń. Będziemy chcieli wysłuchać Twoich planów. Chcemy jako Kościół błogosławić. Chcemy jako Kościół się modlić. Bo wiesz, jeśli nie wyjdziesz, to też nie dasz Bogu możliwości do tego, aby Jego moc się objawiła. Wyjdź z miejsca. Jeśli to słowo dzisiaj wezwania poruszyło Cię, zapraszam Cię tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Zapraszam pastora, zapraszam braci, liderów. Chodźcie tutaj do przodu. Miejmy taki czas modlitwy teraz. Miejmy taki czas modlitwy nawzajem. Halleluja, Panie. Ja Ci dziękuję za, za wszystkich ludzi, Panie, którzy dzisiaj zgromadzili się w tym miejscu, Panie. Dziękuję Ci za Twoje słowo, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty chcesz błogosławić, Panie. Że Ty wzywasz, Panie. Że Ty powołujesz że Ty siły, Panie, że Ty dajesz, Panie, mocy do tego, aby Twoja Ewangelia, woń Twojej Ewangelii niosła się po całym świecie. Zapraszam Was do przodu, kochani. Będziemy się teraz od siebie modlić. Będziemy mieli taki czas. Amen.